Czy są jeszcze jakieś rzeczy, które wiemy ze Słowa Bożego, z objawionej nam woli Bożej, których nie stosujemy? Tak? Więc to musimy tam to robić, żeby iść dalej. Ja właśnie, na przykład, Pan Jezus jak z faryzeuszami, kiedy chcieli Go na Słowie przyłapać i, i y, jaką mocą to czyni, prawda? A On mówi, to ja Wam zadam pytanie, chrzest... Od Jana to było od ludzi, czy od Boga? Znamy ich dylemat. No tak, jak od ludzi, no to, to nas tu nas zaraz ukamieniują te tłumy, nie? Które tak przychodziły licznie do Jana. Jak powiemy od, od Boga, no to to czemu się nie ochrzciliśmy, nie? Jakby Pan Jezus ich cofnął do pewnego wydarzenia, któremu byli nieposłuszni. I później jakby nie ma sensu rozmawiać z, z Wami, tak? Jeżeli Wyście tam okazali nieposłuszeństwo, to tak mnie ja oczywiście swoje serce badając. Pani, jeżeli ja coś mam, jak nie będę posłuszny, a za chwilę, nie wiem, będę latał za jakąś nauką, no, eschatologią, no coś tam, proroctwo i tak dalej. nie Najpierw musimy czynić to, co już wiemy, to, co jest oczywiste z Bożego Słowa i, i w tym się umacniać, zakorzeniać, żebyśmy, żeby Bóg nas prowadził dalej w realny sposób w tym duchowym wzroście, w, w poznaniu, i w lepszym pełnieniu Jego woli, w uświęceniu. Jak czytamy, bez którego nikt Pana nie, nie ujrzy. Słuchajcie, jak w Słowie Bożym pojawia się problem urodzenia dziecka u kobiety, i Bóg zaczyna wkraczać w akcję w ponadnaturalny sposób, to zawsze dzieją się bardzo ciekawe rzeczy. Tak, mamy Izaaka, mamy Samuela, na no, oczywiście finalnie naszego Pana ponad, całkowicie ponad naturalny sposób, bez ingerencji mężczyzny. A tutaj chciałem się podzielić też taką sytuacją. Jakieś może do naszych serc też myśli przyjdą i pouczenie. Księga Sędziów. Znamy historię Samsona, który się urodził dzięki Bogu. Też od 13 rozdziału się zaczyna historia, ale my nie będziemy cały w 16 rozdziale zaczniemy czytać. I wiemy, że Bóg powołał go na nazwę Rejczyka. Matka miała nie pić też wina, mocnego napoju, tam nic nieczystego nie jeść. I obdarzył go Pan mocą ponadnaturalną, przypisując tą moc Jego włosom na głowie. I Słuchajcie, my tu nie mamy nigdzie opisu Samsona jako, jako Pudzianowskiego. To reżyserzy, to, bo to jest taka popularna na filmy, taka historia, nie? Jeszcze z Dalilą, o której zaraz przeczytamy. To zaraz od razu myśl Pudzianowskiego pokazują, albo Goliata, nie? Ale tu jest napisane, że on miał moc od Boga. Nie jest w ogóle opisany, że był wielki, tak potężne umięśnienie, To, co u świata głupiego dnia Bóg wybiera, by okazać swoją moc, swoją mądrość. I Tutaj wybrał go, mówię. Nie ma żadnego opisu o jego fizycznym takim wyglądzie olbrzyma czy, czy takiego Goliata. Dlatego tu jest Bóg, to jest Jego moc. My też zostaliśmy narodzeni ponadnaturalnie z Boga, jeżeli. Mówimy o prawdziwej wierze, to wiemy, że to jest ponadnaturalne Boża łaska, Boże działanie, nowonarodzenie i Bóg swej łasce obdarza nas też mocą ponadnaturalną. Już nie do walki wiemy z Filistynami, tylko do zwycięstwa nad, nad grzechem. O innym wrogu też mówimy, myślimy i wiemy, że naszym nie walczymy z krwią i z ciałem, ale szatan naszym przeciwnikiem jest. I słuchajcie, w tej historii życiorysie Samsona biwne rzeczy się pojawiają, jak na Nazerejczyka, jak na Pomazańca Najpierw zakochał się w Filistyńce. Ojciec tam mu nie bardzo mógł przetłumaczyć. Ożenił się. No, ślub wyprawiał, wiemy, i afera się pojawiła. Tam wcześniej czytamy w 14 rozdziale, że jakby to pan to dopuścił, czy, czy tak to jakby sprawił, żeby tam z tych Filistyńczyków trochę poobijał, że to od Pana wyszło, ale no, mimo wszystko widzimy nieposłuszeństwo Samsona, jeśli chodzi o prawo Boże. Tak? Wiemy, że Izraelici no nie mogli wychodzić i to ojciec mu tłumaczył, żeby, czy nie ma kobiet wśród dziewcząt, twoich współplemieńców i w całym ludzie naszym, że musisz brać żonę spośród tych nieobrzezańców, filistynczyków, no ale widzimy u Samsona, że to co widzialne, te, tak, to go pociągało i atrakcyjność jakaś i, i, i, i za tym szedł, za swoją porządliwością. I później to doświadczenie na weselu, kiedy zadaje zagadkę filistyńczykom, wiadomo, żeby nie odgadnęli takiej zagadki po ludzku, jak nie, nie wpadł na takie... Odpowiedź, ale ta kobieta go tak, tak robiła, że, że w końcu tak ujawnił jej, a ona przekupiona, czy zastraszona im i, i, i tak on odpowiada, gdybyście nie orali moją jałówką, nie rozwiązalibyście mojej zagadki. Czyli ma takie doświadczenie z kobietą, ujawnia jej tajemnicę i widzi, że go zdradza i, i jakie są konsekwencje. I mija czas i może przeczytajmy to, y, 16 rozdział czwartego wersetu. Niebawem zakochał się w kobiecie imieniem Dalila w Dolinie Sorek. Wtedy przyszli do niej książęta filistyńscy i rzekli do niej, omami go i dowiedz się, w czym tkwi jego wielka siła i jakim sposobem moglibyśmy go zmóc, związać i pokonać. My zaś damy ci każdy po tysiąc srebrników, rzekła więc Dalila do Samsona. Powiedz, że mi w czym tkwi Twoja wielka siła i jakim sposobem można by Cię związać i pokonać. Odpowiedział jej Samson. Jeśli by mnie związano siedmiu świeżymi, jeszcze niewyschniętymi ścięgnami, osłabnę i stanę się jak każdy inny człowiek. Książęta Filistyńcy, filistyńscy dostarczyli jej siedem świeżych, jeszcze niewyschniętych ścięgien, a ona związała go nimi. Czatownicy siedzieli u niej w komorze, wtem ona rzekła do niego, filistyńczycy nad Tomą, Samsonie. A wtedy on rozerwał ścięgnę, jak się rozrywa sznur ukręcony z paździerzy, gdy go przypiecze ogień i nie odkryto źródła jego siły. Wtedy powiedziała Dalila do Samsona, oto oszukałeś mnie i okłamałeś, lecz teraz powiedz mi naprawdę, czym można cię związać i rzekł do niej. Jeśli by mnie związali nowymi powrozami, którymi jeszcze nie wykonano żadnej roboty, osłabnę i stanie się jak każdy inny człowiek. Wtedy Dalila wzięła nowe powrozy, związała go nimi i rzekła do niego – Filistyńczycy nad tobą, Samsonie, a czatownicy siedzieli w komorze. On zaś zerwał je ze swoich ramion jak nici. Rzekła więc Dalila do Samsona – dotychczas natrząsałeś się ze mnie i skłamałeś przede mną. Powiedz mi, czym można cię związać? A on rzekł do niej, kędzioro, włosów, jeśli byś wplotła siedem kędziorów włosów mojej głowy do przędziwa twojego krosna i przybiłabyś to kołkiem do ściany, to osłabnę i będę jak każdy inny człowiek. Wtedy uśpiła go i splotła siedem kędziorów włosów jego głowy z przędziwem jej krosna i przybiła kołkiem do ściany i rzekła do niego, Filistyńczycy nad Tobą, Samsonie. A on zbudził się ze swojego snu i wyrwał kołek wraz z przędziwym. Wówczas rzekła do niego, jak możesz mówić, kocham Cię, skoro sercem nie jesteś przy mnie. Oto już trzy razy okpiłeś mnie i nie powiedziałeś mi, w czym tkwi Twoja wielka siła. Toteż gdy naprzykrzała mu się przez codzienne swoje gadanie i dała mu się we znaki tak, że życie mu już zbrzydło, wyjawił jej całą swoją tajemnicę. I rzekł do niej, brzytwa nie przeszła jeszcze po mojej głowie, gdyż jestem Nazarejczykiem Bożym od mego urodzenia. Jeśli by mnie ogolono, odeszłaby mnie moja siła i osłabłym i stałbym się jak każdy inny człowiek. A gdy Dalila spostrzegła, że wyjawił jej całą swoją tajemnicę, posłała i przywołała książą filistyńskich i rzekła do nich, przyjdźcie, tym razem bowiem wyjawił mi całą swoją tajemnicę. Książęta filistyńskich, Ccy przyszli więc do niej i przynieśli z sobą srebniki. Potem uśpiła go na swoich kolanach, wezwała pewnego człowieka, kazała ogolić siedem kędziorów z jego głowy i on zaczął słabnąć i odeszła go jego siła. Wtedy zawołała Filistyńczycy nad Tobą Samsonie, a gdy się ocknął ze swego snu, pomyślał sobie, wyrwę się jak za każdym razem dotąd i otrząsnę się. Nie wiedział jednak, że Pan odstąpił od niego" zakochał się, tak? Wiemy, że taka ślepa miłość, jeszcze nie po Bożemu, do czego może poprowadzić. I, i ta kobieta otrzymuje polecenie, czy jest przekopiona. Ci, co ją przekupili, mówią, omami go. O, mami go. I Samson jakby nie dostrzega zagrożenia i filtruje, przekomarza się z tą kobietą. Słuchajcie... No raz, drugi, trzeci przecież on widzi, że ja tego nie mogę, nie mogę tego zrozumieć i żarty tak jakby sobie z niej stroił, nie, okłamuje ją, czuje się chyba tak bezpiecznie ze swoją mocą, ale jak przychodzi kryzys, moment słabości, to już miał dość czy tam, tak? To, co nam się wydaje, że pokusa jest groźna, i, i jeżeli yy, gdzieś tam wpadniemy w fałszywe poczucie bezpieczeństwa, no to bójmy się, kochani. Kto myśli, że stoi, niech baczy, żeby nie upadł. Bo w chwili, kiedy naprzykrzała mu się przez codzienne swoje gadanie, dała mu się we znaki tak, że mu już życie zbrzydło, tak? nagle przy taki moment, taki dołek, takie doświadczenie, że że I wiemy, jakie były tragiczne konsekwencje tego upadku, zaraz przeczytamy dalej. Ślepota, więzy, niewola, ale włosy na jego głowie zaczę zaczęły, zaczęły odrastać. Zanim jeszcze te wnioski może tu wyciągniemy, była taka ciągłość, przeczytajmy jeszcze dalej ten, ten fragment. Wtedy pochwycili go filistyńczycy, wyłupili mu oczu i sprowadzili go do gazy, związawszy go dwoma spiżowymi łańcuchami i musiał mleć w więzieniu. Lecz włosy na jego głowie zaczęły odrastać po ogoleniu. A gdy książęta filistyńcy zebrali się, aby złożyć swojemu Bogu, Dagonowi, wielką ofiarę całopalną, z tej radosnej przyczyny mówili, wydał nasz Bóg w nasze ręce Samsona, naszego wroga. Lud oglądając go wielbił swego Boga w słowach, Wydał nasz Bóg w nasze ręce naszego wroga, tego, który spustoszył naszą ziemię i który wielu naszych zaubił. Gdy wtedy wesoło już się bawili, rzekli, sprowadźcie Samsona, niech nas zabawia. Sprowadzili tedy z więzienia Samsona, a jego widok bawił ich, potem kazali mu stanąć między słupami. Wtedy rzekł Samson do chłopca, który go trzymał za rękę późmie. Daj mi się dotknąć słupów, na których dom się wspiera, aby mógł się o nie oprzeć. Dom zaś był pełen mężczyzn i kobiet, byli tam wszyscy książęta filistyńscy na dachu, zaś było około trzech tysięcy mężczyzn i kobiet przyglądających się w wyśmiewaniu Samsona. Samson zaś zawołał do Pana tymi słowy, Panie Boże, wspomnij na mnie i wspomnij mnie jeszcze ten raz. Boże, abym mógł się zemścić na filistyńczykach choćby za jedno z dwojga moich oczu. Potem objął Samson obydwa środkowe słupy, na których dom się wspierał, oparł się o nie, o jeden swoją, o jeden swoją prawą ręką, o drugi sw swoją lewą ręką. I rzekł Samson, niech zginę razem z Filistyńczykami. Potem naparł z całej siły i dom upadł na książęta i na wszystek lud, który był w nim. A było zabitych, których przyprawił o śmierć, sam ginąc, więcej niż zabitych, których uśmiercił za swego życia. Potem nadeszli jego bracia i cały jego ród, jego ojca, wydobyli go i przenieśli i pogrzebali pomiędzy Sorea a Esztaol w grobie Manoacha, jego ojca. A sądził on Izraela przez 20 lat. Kochani, jeszcze raz, jakie myśli mam się nasuwają, jeśli chodzi o to postępowanie z tą Dalilą o Samsona? No trzy razy mnie kobieta tak, chce doprowadzić do upadku. W jednoznaczny sposób. Wiemy, jak można być takim ślepym, naiwnym. Boimy się słowa no, głupim. Widać, obdarzony mocą został, ale tym, co sam Salomon, nie bardzo. Chociaż Salomon wiemy też później miał, skończył i to też na tle, na tle kobiet. I tak, no, nie no, mówię, pan. No nie wydaje mi się, żeby normalnie człowiek dał się tak, tak trzy razy i, i, i chciała, żeby mnie tutaj zniszczyli, i ja w końcu tą. albo bym pogonił tą kobietę od razu, tak? Po pierwszym razie, no może drugim, no ale na pewno bym jej nie ujawnił tajemnicy, widząc, co ona chce z tym, z tym zrobić. I tak rozważając, takie myśli właśnie przyszły. Rozważcie sami. No, nie mówię, że jakiś jakiś głosem, ale. A czy z kościołem nie jest inaczej? A czy jego naiwność nie jest podobna? Samson się zakochał tam, gdzie nie trzeba. Boże sąbi, nie miłujcie świata ani rzeczy, które są na świecie. Dalila zwodziła go za noz i nie potrafił dać jednoznacznego odporu. Słuchajcie, ileż można flirtować ze światem, myśląc, że nic wielkiego się nie stanie. Ileż można zaniedbywać modlitwy, myśląc, że nie będzie poważnych skutków. No przez kilka razy no, tak Samson udawało mu się z tą Dalilą. Tych Dalili, wiecie, wokół nas to się kręci trochę i, i tak nieraz to może być współmałżonka niestety, tak ci urobi, już tak zmęczony, że nie, nie pójdziesz na tam, gdzie trzeba. Do braci na modlitwę, tylko będziesz łazienkę remontował. Bo ja nie mierzę, żeby nie remontować łazienki, słuchajcie, ale. Ileż, ileż można błądzić po tym internecie, myśląc, że znowu ktoś nie wróci na te strony, w których gdzieś brnął. I możemy tu mnożyć, tak? Lekceważenie jakichś rzeczy, dzisiaj była mowa o tym zatwardzaniu serca. Ileż razy będziemy lekceważyć podstawowe polecenia Bożego Słowa. No bo od razu się nic nie dzieje, nie? Bo ta gilatyna nie, nie, nie spada od razu. A... I on tak sobie filtrował filtru... z tą Dalilą, żartował, aż w końcu przyszedł moment słabości kryzysu i, i poszło, tak? I powiedział to, co, to, co nie trzeba. I brzytwa poszła po jego głowie, ogolili go. Bracie siostry, bracia, trochę już się znamy, w przypadku wielu z nas za nami dosyć duże doświadczenie, jeśli chodzi o chrześcijaństwo, o Kościół i widzimy ile, ile głów ogolonych. Bracia i sióstr, jak brzytwa tego świata ostro jechały, jak brzytwa internetu dzisiaj, jak brzytwa miłości świata, goli bez litości. Wiemy, że za nią stoi ktoś o wiele przebieglejszy niż Dalila, ale ileż możemy się oszukać, że folgowanie w pewnych dziedzinach nie przyniesie bardzo poważnych skutków. Czytamy, Samson mówi i tak, że Jestem Nazrejczykiem Bożym od mego urodzenia. Jeśli mnie by ogolono, odeszłaby mnie moja siła i ja osłabłym i stałbym się jak każdy inny człowiek. Rodząc się na nowo, jeżeli jesteśmy napełnieni Duchem Świętym, mocą z wysokości, tak? to to jest nasza tajemnica. To była i jest i winna być tajemnica Kościoła. Chrystus w nas, Duch Święty. Od, to, jest nasz, to jest źródło naszego zwycięstwa i od tego źródła chce nas przeciwnik odciąć. W taki czy inny sposób, wiecie. Każdy gdzieś ma jakąś słabość, która może być przyczółkiem dla, dla przeciwnika. I on akurat tą tajemnicę zna panie, że powiedział, weźmiecie moc ducha i będziecie mi świadkami. Dzisiaj o Duchu Świętym coraz mniej. Ale to jest źródło zwycięstwa i Kochani, pielęgnowanie społeczności z Bogiem, to jest to, co uzdalnia nas do nowego, świętego życia. Tak jak sam sobie powiedział, jeśli by mnie ogolono, odeszłaby mnie moja siła. Jeśli Pan odstąpi od nas, jeżeli zasmucamy Ducha Świętego, stajemy się jak każdy inny człowiek. To nie z nas jest ta zdolność, tak jak pisze apostoł Paweł, do nowego życia, ale z Boga. A więc przeciwnik będzie robił wszystko, żeby odciąć się od tego źródła. I nie dziwmy się, że, że golenie idzie ostro, jeżeli w szczególnie duże miasta, ale, ale to nie tylko, tak? W tygodniu nabożeństwa modlitewne odwołane. Bo ludzie nie mają czasu. Wiemy, jaka jest frekwencja niedzielna w większości zborów, jaka jest w tygodniu frekwencja. A później nagle grzechy, no jakoś to się tak zrobiło, nie? To nie jakoś tak, kochani, ale jeżeli pozwalamy przeciwnikowi w taki czy inny sposób odciąć nas od źródła naszej siły, naszej mocy, którą jest Chrystus i społeczność z Nim, stajemy się jak każdy człowiek i bezbronni również wobec pokus i grzechu. Dlatego Paweł przem Pan Jezus powiedział, czuwajcie, módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie, trwajcie we mnie, On jest tajemnicą naszą, On jest źródłem naszej siły, naszego zwycięstwa, poprzez oczywiście Ducha Świętego i Słowo Boże. To, co jest siłą w momencie kryzysu, który wiecie, każdy ma różne słabsze dni, różne rzeczy mogą się przytrafić, przy, przytrafić okoliczności. Nie wiem, doświadczenia, rodzinne, choroby, różne. Ale abyśmy nie wtedy nie upadli, Boże Słona zachęca, przychodźmy przed tron łaski, aby znaleźć miłosierdzie i łaskę w stosownej porze. Nie nasze polskie, jak trwogo to do Boga, chociaż to jest, to każdy potrafi. Ale dzisiaj trwajmy, trzymajmy się Pana, aby, aby zwyciężać, aby nie ulegać tej pokusie. Pokora, o której jesteśmy uczeni, to jest świadomość tego, że potrzebuje Boga, potrzebuje Jego ochrony, aby, aby iść dalej, aby przetrwać. Może takie spotkania tu planujemy z Darkiem też dla tych, którzy mieli problem z alkoholem, bądź mają i dla owców. I z Bożej łaski już mówię, ponad 30 lat Bóg mi daje nie pić, ale jak każdego dnia, jeżeli... Yy, Wołam do Pana, to mówię, Panie, dzisiaj nie dopuść, abym uległ pokusie. Bardzo niepokoję się o braci, którzy, wiecie, wczoraj się o nich pomodlili. Jestem wolny, nie? I wiecie, bo on się może już napić, on już jakby lekceważy pokus zagrożenie, które, które wciąż jest w starej naszej naturze, w, w naszej starym człowieku, jeżeli on nie jest realnie poddany działaniu krzyżom. Nikt z ludzi nie planuje zostać narkomanami, alkoholikami, wiecie. Nikt z wierzących nie planuje upadków, grzech. Ale Boże Słowo mówi, żeby to się nie stało, daje nam wyraźnie wskazówki. Trwajcie we mnie, trwajcie w modlitwie, trwajcie w moim słowie. Pielęgnujmy czerpanie, podłączenie się do tego źródła, odcięcie od społeczności z Bogiem, czyni nas takimi, jak wszyscy inni ludzie, podatnymi na pokusy. Nie mówię, że od razu wszyscy w grzech wpadną, bo w świecie ludzie, ale żyją, wiecie, doczesnością, zakupami, doczesnymi planami. Tam nie ma miejsca już na Chrystusa. Nie musi zaraz diabeł ich powalić w jakieś nałogi, w jakieś totalne grzechy, ale to, jeżeli zbaczamy z drogi, to to są poważne konsekwencje. Owoc upadku, widzimy to pozbawienie Samsona jego, jego mocy. Co się stało? Ślepota, więzy, więzienie. No, taka jest kolejność. Najpierw jak przestaje, wiecie, dostrzegać rozróżniać dobro od zła zatraca tą ostrość duchowego wzroku w swoich postawach, w swoich decyzjach. Bardzo łatwo przychodzą więzy, a, a później już więzienie. To więzienie oczywiście w skrajnych przypadkach to może być jakiś nauk, ale jest, jest szansa, jest wyjście, słuchajcie. Lecz włosy na jego głowie zaczęły odrastać po, po ogoleniu. Samson zniósł tutaj ogromną hańbę, tak, wiecie, no tłuk tych Filistyńczyków masowo robił, co chciał z nimi obdarzony mocą Bożą, a tutaj nagle wydany jest na pośmiewisko. Wzywałem go sobie, jakby tak wiecie, atrakcja taka i a, Samsonik, nie? Ślepy, skakał, a teraz co? Nasz Bóg tutaj w nasze ręce wydał naszego wroga. Kimże on jest, kimże jest jego Bóg? I Samson wznosi tu, nie jest to bardzo długa modlitwa, ale, ale wydaje mi się, że wyraża, wyrażona w tym jest pokuta Panie Boże, wspomnij na mnie, wzmocnij mnie jeszcze, jeszcze ten raz. Dalej może nie, żeby się zemścić na tak tutaj nie będziemy zanosić, żeby się zemścić, ale jeżeli ktoś w swojej niefrasobliwości, może niedojrzałości, może ocie, uległ pokusie, oszukany, zwiedziony, może pokutować, jest łaska u Boga ale nie chciałem tego, wiecie, bagatelizować. I Samson mówi, wzmocnij mi jeszcze ten, ten raz. To nie jest tak, że, słuchajcie, będziemy w grzech popadać, pokutować i, i na nowo, i za każdym razem Bóg, jak to dzisiaj się tak mówi, będzie, no, tak, przywraca nam społeczność i wszystko. Pan mówi, i nie grzesz więcej. To są bardzo poważne Yy, pouczenia i ostrzeżenia i sam są jeszcze ten raz, jeżeli prawdę ktoś pogrążył się w grzechu i jest, jest problem, jest niewola, bo wiemy, no często słuchajcie, o tej pornografii mówimy, no ale jak nie mówić, jak to jest, no co trochę się słyszy, ja mówię, ci co się nawracają, też jeszcze mężczyzn nie słyszałem, teraz to się nawracają, żeby nie wyznawał tego grzechu, ale też wiemy, że w naszych szeregach, w zborach ten grzech niszczy serca i, i, i duchową atmosferę przez to, które może tego nie widzimy oczami tymi, ale to, to ma konsekwencje. Jeżeli jest, czy w innych dziedzinach grzech doprowadził, czy pokusa, ulegnięcie pokusie do, do niewoli, Panie wspomnij, połowiczna pokus, pokuta nie przyniesie rezultatu. Ale Panie, daj mi siłę jeszcze teraz wyrwać się z tego. Podnieś się. Przebacz mi. Bóg chce dać tą łaskę. I podnieść O łasce możemy mówić wiele. Na pewno nie jako maszynce do przebaczenia grzechów, ale jako o źródle siły, siły do nowego życia. Samson na nowo tą siłę odzyskał do takiego aktu, jak czytamy, że Więcej zabił teraz niż tych, których uśmiecił za swego życia. Ja wierzę, że może człowiekowi się ta noga podwinąć jako chrześcijaninowi. W jakiejś pokusie, w jakiejś chwili kryzysu, niefrasobliwości, oby tego nie było, ale że się zdarzy i konsekwencje są, jest miejsce na pokutę jeszcze. Ale niech ona ma tą swoją głębię swoją powagę. Panie, jeszcze raz i ja nie chcę. Daj siłę. Daj zwycięstwo. I Samson uśmierci więcej niż za swego życia. Wierzę, że jeżeli wyciągniemy wnioski, jeżeli Bóg da nam w takiej sytuacji komukolwiek łaskę podnieść się, to to życie może być głębsze, poważniejsze, z większą bojaźnią, z większą świętością. Umiejmy wyciągać wnioski. Samson, mówi: w tym życiu już nie bardzo mógł, bo to jego życie się skończyło, ale jak Bóg nam daje, to abyśmy szli i zwyciężali. Aby naszych zwycięstw było więcej niż tych pierwszych. Aby wszelkie diabelskie kłamstwo czy oszustwo i pokusa spotykała się w naszym życiu z radykalnym odporem. Już, już w zarodku. I przychodźmy do tronu łaski, do tronu aby tę łaskę w stosownej porze znajdować i umacniać się w Bogu, trwać w Nim, w tej społeczności. Czerpmy z niej źródło, nie, nie zróbmy wszystko, aby tego kanału, tego przepływu mocy Bożej do naszego życia, łaski Bożej nie blokować, nie zanieczyszczać, nie zaniedbać. Bo jeżeli to się stanie, to stajemy się tak, jak wszyscy inni Ludzie, a, nie, a mamy być światłością świata solą ziemi i do, do tego Bóg nas uzdalnia i chce obdarzyć i obdarza mocą z wysokości Amen. myślę, że niejednokrotnie bracia, żeśmy zastanawiali się nad tym sędzią, Samsonem każdy kolejny sędzia tak naprawdę to większy dziwoląg a ten ostatni przedziwna jego historia, ale to, co tutaj jest, myślę, znaczące w natchnieniu Słowa Bożego w tej historii, to to właśnie, że mamy zapisane jego dwie modlitwy, dwie krótkie modlitwy i, to, i, i nawet te modlitwy są takie, no tak jak tutaj Przemek zrobił, to już tę drugą część już weźmy w ogóle, nie, nie omawiajmy tego, nawet te jego modlitwy, które on zanosi, no są takie, że nie jesteśmy w stanie całym sercem się pod nimi podpisać. Nie wiem, czy pamiętacie jego pierwszą modlitwę. Ciekawe jest, że gdy on się modli tymi takimi, jakie one są, tymi modlitwami, Bóg mu za każdym razem odpowiada w cudowny sposób. Jakkolwiek możemy mieć zastrzeżenia do, jego, do treści jego modlitw, z pewnością nie powinniśmy kwestionować wiary Samsona, gdyż jest wymieniony w 12 rozdziale listu do hebrajczyków z imienia, jako jeden z bohaterów wiary. I jakkolwiek był daleki od doskonałości i więcej w jego życiu jest lekcji nie do naśladowania, jest raczej takim, taką postacią, która mówi, nie rób tego, nie idź w jego ślady, nie naśladuj go. To jest jego takie niestety tragiczne życie i tragiczny koniec, a mimo to jest człowiekiem, który jak się modlił, to Bóg odpowiadał. Jego pierwsza modlitwa była, jest zapisana w 15. rozdziale, kiedy to oślą szczęką pokonał tysiące filistynów, którzy na niego ruszyli. Tam już wcześniej podpadł Filistynom i jego bracia przyszli do niego, mówią, słuchaj, Samson, nie będziemy zadzierać z Filistynami, no bo ich jest więcej, oni mają nas tutaj pod butem, trzeba z nimi grzecznie. I Samson, dobra, mówi, to wydajcie mnie w ich ręce, oni go związali, myśląc, że te sznurki go zabezpieczą, że tutaj przekażą Samsona, a on je czytamy, rezerwą. Jakby to były jakieś, zwiotczały jak len od ognia i zsunęły się z jego rąk. I potem znajduje tą oślą szczękę, to co tam leżało i tą szczęką tłucze tych filistynów. Całe sterty z nich tam poukładał na tej górze. A potem, wiersz 18, 15 rozdziału, poczuł wielkie pragnienie i zawołał do Jachwę tymi słowy. Ty sprawiłeś przez rękę swego sługi to wielkie wybawienie, lecz ja teraz umrę z pragnienia i wpadnę w ręce nieobrzezanych. Ta druga część to takie negatywne wyznanie. Nie? Tutaj jakby nie miał wiary, jakby no co teraz, wyratowałeś mnie, a teraz mnie złapią i ci nieobrzezańcy na mnie się rzucą, nie? I czytamy, że wtedy, kiedy Bóg usłyszał tą Jego modlitwę, tą Jego modlitwę niewiary, w cudzysłowie, to nie jest modlitwa niewiary, ale tak brzmi trochę. Te Jego słowa są takie, że nie wyrażają wielkiej wiary. Boże, wiem, że mnie nadal zachowasz, wiem, że teraz uczynisz jakiś cud i coś zrobisz. Nie? Mówi, no, już teraz w ręce w tych kliznów padnę. Nie? I czytamy, że wtedy Bóg rozszczepił wgłębienie skalne które jest w Lechii i wyszła z niego woda i napił się i wróciła mu ochota i ożywił się i nazwał to miejsce źródłem wołającego. I w tych czasach, kiedy ta księga była pisana, czytamy, że to źródło tam było do tamtego dnia. Mogli tam pójść i powiedzieć, to jest to miejsce, gdzie Samson się modlił i Bóg rozszczepił tu ziemię i do dzisiaj dnia tutaj jest źródło i bije woda. I wspominali tą dziwną modlitwę Samsona. Ale to, co ja biorę sobie z tego, z tych tutaj, z tych jego historii, z tych jego modlitw, to kolejne Boże przypomnienie, że Bóg odpowiada na modlitwy ludzi, którzy się do Niego zwracają. Nawet tacy pokręceni jak Samson, nawet tacy nie do końca mu posłuszni, nie do końca mu wierni, i nie chcę teraz z tego wyciągnąć lekcji, że jak tam żyjmy, jak żyjmy, ale jak się pomodlimy, to Bóg nam odpowie. Nie, wiemy, że, to, że w innych miejscach Słowo Boże mówi, że Bóg, że wielką ma moc modlitwa sprawiedliwego. Więc pamiętamy też na tamten wiersz, tak? Nie zapominamy o tamtym wierszu, który mówi, że wielka, wielką ma moc modlitwa sprawiedliwego. Ale tutaj mamy inną historię która nam pokazuje słabego człowieka gubiącego się w swych porządliwościach, w swych słabościach, ale kiedy zwraca się do Boga i woła do Niego, Bóg go wysłuchuje i czyni cuda. I póki co to nie było za dużo modlitwy między nami, bracia, jak na moją ocenę. Nie wiem, jak wy oceniacie, ale jak na moją ocenę, to tak jeszcze nie, nie weszliśmy w tą modlitwę tutaj. Chwała Bogu, modlimy się, śpiewamy ale chciałbym was zachęcić, kochani, byśmy poświęcili więcej czasu na modlitwę i żeby każdy z nas wołał do Boga, żeby ta modlitwa, do której jesteśmy wzywani, która wiemy, że jest źródłem naszej mocy, jest źródłem ratunku od iluż pokuszeń. Jezus mówi, módlcie się, abyście nie wpadli w pokuszenie. Są wokół nas ludzie, którzy potrzebują zbawienia. Nasze zbory potrzebują ciągłego wylania Ducha Świętego, łaski, mocy Boga. Kochani bracia, ja zawsze, to jest moja pierwsza potrzeba, jak tutaj, czy tutaj, czy gdziekolwiek z wami się zgromadzam. Największe oczekiwania pokładam w czasie modlitwy, że Bóg mi pomoże i że nam wszystkim da Ducha modlitwy, że będziemy do Niego wołać z wzmocnieni Jego duchem, że On nam pomoże przebić się przez tą słabość naszego ciała. Nie wiem, jak na Was działa post, ale na mnie czasami tak działa, że mi się chce spać. Ale to nie czas, żeby spać, kochani. To jest czas, żeby walczyć. Pan Jezus wziął swoich uczniów do Getsemane i mówi, trwajcie ze mną, potrzebuję Was. A oni co? Oczy czytamy, że im się kleiły, tak? opadały im oczy, a Jezus, nie mogliście wytrzymać choćby godziny? Nie pozwólmy, kochani, by nasze ciało wzięło nad nami górę w tym szczególnym czasie, który tu mamy w zgromadzeniu tak wielu braci. Naprawdę podejmijmy ten trud i, i módmy się, wołajmy do Boga, wylewajmy przed Nim nasze serca, tak, nie jesteśmy doskonali, też pewnie... W tym Samsonie, w jego głupocie niejednokrotnie pewnie i siebie widzimy w jakichś momentach, ale Bóg odpowie na naszą modlitwę, jeśli z wiarą ją zaniesiemy, jeśli będziemy go szukać. Tak jak Samson, zobaczcie, w tych swoich momentach w, w, ze słowami, które nie są może wzorcowymi, ale Bóg go wysłuchał, Bóg mu odpowiedział i oby Bóg nam odpowiedział. Obyśmy tak się modlili, obyśmy tak walczyli w modlitwie, obyśmy taki bój podejmowali modlitwy naszej desperacji, bo tak jak widzę, te dwie sytuacje to są sytuacje desperacji. W jednej i w drugiej Samson jest w momencie życia albo śmierć. Tak? Tutaj, tutaj się czuje, że umrze z pragnienia, że już nie ma sił, że wpadnie w ręce Filistynu, go zabiją, a tam już wierzę, że to już koniec i mówi, Boże, chociaż pomóż mi zemścić się za moje jedno z moich oczu. Tak się modli, no cóż, tak się modli, tak to widzi. Chce, żeby Bóg dał mu siłę, żeby tych filistynów zgładzić, ale też to, to, to że mu wyłupili te oczy, tego boli I, i prosi Boga o, o, o siłę, żeby się zemścić, cokolwiek z tym chcemy zrobić. Tak jak mówię, są to sytuacje, w których Samson jest, jest świadomy, że sytuacja jest no, życie albo śmierć, tak? Więc my też musimy być tego świadomi, że, że wiele rzeczy, o które się modlimy, to nie są rzeczy trywialne, że, że modlimy się o, o życie ludzi, o nasze życie, o życie naszych zborów, o, o, o, o życie ludzi wokół nas, którzy giną. To jest sprawa życia i śmierci. Nie, mam nadzieję, że nikt z nas nie zanosi jakichś modli to trywialne sprawy. Te ważne rzeczy, przynieśmy je do Boga, kochani. Wołajmy do Niego. Stawajmy, kiedy słyszymy brata modlącego się, to, to, to sercem stawajmy przy bratu, wołajmy z nim o żonę, która jest niezbawiona, o dzieci, które są niezbawione, o, o, o problemy w zborach, gdzie, gdzie się zmagamy z sytuacjami, gdzie, gdzie jak Bóg czegoś nie uczyni, to, to, to, to, to się to rozsypie, to się to, to, się to rozlezie gdzieś. Więc, więc są potrzeby, kochani bracia, i tutaj mamy szczególną możliwość, by razem stanąć przed Bogiem i, i wołać do Niego. Przemagajmy słabość naszego ciała i, i wołajmy do Boga. Zachęcam was, kochani. Przyjdźmy do naszego Pana i wołajmy, wołajmy, podnośmy głosy, bracia.